Pan Daniel Niewiński, firma Limagra, jeden z organizatorów i sponsorów yy, turnieju LG Cup 2013 dla rocznika 2001 i młodszych. Panie Danielu, krótka ocena tego turnieju. No, już turniej jest za nami i wydaje mi się, że było bardzo, to były bardzo dwa miłe dni. Mieliśmy piękno, dużo ładnych spotkań, dzieciaki pokazały, że mają talent i właśnie chodziło To był zamysł tego, tego turnieju, żeby właśnie pokazać, że dzieciaki grające w klubach wiejskich mają też talent. Czy to był dla Was, jako organizatorów, duży wysiłek? Dużo pracy trzeba było włożyć, żeby ten turniej przygotować, żeby ten turniej się odbył? Pracy było bardzo dużo, bo zorganizować... Turniej dla 10 drużyn po 10 osób to była ponad setka e, gości, których zaprosiliśmy do, do Czempinia, więc e, organizacja takiej nawet tylko dwudniowej imprezy zabiera dużo czasu. Na szczęście mogłem polegać na e, naszym klubie As Czempin i... E, e, rodzicach i wszystkich związanych z klubem Astrzempiń, którzy wolą, jako wolontariusze pomogli ten turniej zorganizować i miał taką formę ładną, jaką miał właśnie dzięki nim, bo nie wystarczy być sponsorem, trzeba mieć jeszcze kogoś do prawda, czy trzeba, żeby ktoś dopilnował, żeby, żeby organizacja była wzorowa. No, To, co, co było na boisku, to widzieliśmy, natomiast nie widzieliśmy takich spraw, jak logistyka, przedsięwzięcia. No było przecież te dzieciaki trzeba było zakwaterować, rodziców, którzy z nimi przyjechali trenerów, dać im jeść, dać im spać. Jak to wyglądało? No właśnie to, co powiedziałem, to jest, to jest mnóstwo pracy, tego nie widać. Patrząc na turniej, nie widać, ile trzeba się przygotować, ile rzeczy trzeba przygotować do tego turnieju. Dzieci spały w szkole podstawowej w Czempiniu. Tutaj błąd dla dyrekcji szkoły, która się zgodziła na to, żeby w trakcie roku szkolnego udostępnić nam klasy i salę gimnastyczną do tego, żeby dzieci na ponad setka dzieci mogła, czy setka dzieci mogła u nas nocować w Czempiniu. Oczywiście łóżka też musieliśmy po, e, pożyczać, nie wiem nawet skąd one część od strażaków, część z innych miejsc, także... Ale po pospinaniem tego wszystkiego zajęli się koledzy z klubu Astrzempiń. Oni to wszystko mają logistycznie, dopracowali do perfekcji i bardzo im tutaj dziękuję za, za taką organizację. Czy za rok można się spodziewać, że ten turniej będzie tutaj powtórzony? No, turniej na pewno będzie powtórzony, to nie jest nasze ostatnie słowo, więc, więc na pewno w tym kierunku idziemy. Będziemy nadal wspierać się zespoły wiejskie, zespoły piłkarskie i organizować się tego typu turnieje. No, no, bardzo panu dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów w organizacji tego turnieju a myślę sobie, że redakcja raportu rolnego również będzie chętnie uczestniczyć w tym. Bardzo dziękuję za wsparcie medialne i to wygląda na ciężką pracę z olbrzymia przyjemność później, gdy, się tak, gdy, gdy, widzi, no, gdy widzi się, uczestniczy się w finale i e, to jest wynagradzać e, wszelkie wysiłki i organizatorów i sponsorów. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.